Że się, że przyszedł się, je je ne Nie wszelki twór, niech śpiewa wszelki twój, nie śpiewa W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, chciałbym was serdecznie przywitać. Drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego Słowem Bożym, które jest hasłem tego dzisiejszego dnia wyjętego z Ewangelii Jana. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Oby tak jak to słyszeliśmy w tej pieśni, serca nasze oddawały Bogu chwałę za to wszystko, co dla nas uczynił. Chcemy też prosić Boga o to, aby błogosławił nam przeżywanie naszego dzisiejszego nabożeństwa. Tak więc witając Was serdecznie, chciałbym przywitać między nami także księdza Mirosława Czyża z Katowic, który dzisiaj będzie zwiastował nam Boże Słowo. Dziękuję także zespołowi, że poprowadzi nas dzisiaj także w czasie naszego nabożeństwa służąc nam swymi pieśniami. Z kolei chciałbym także jeszcze podać do wiadomości, ofiara, która została złożona wczoraj na ołtarzu, a przeznaczona na potrzeby naszej parafii, wyniosła 2309 zł. Za złożony dar z tego miejsca składamy serdeczny Bóg zapłać. Jutro, czyli w niedzielę 27 grudnia nabożeństwo o zwykłej porze o godzinie 9, a poprowadzi je magister teologii Mateusz Chmiel. Z kolei w poniedziałek chcemy wszystkich zaprosić na godzinę 18.30. Mianowicie odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu orkiestry misyjnej i chóru z Malinki. Poniedziałek Godzina 18.30. Jutro, czyli w niedzielę, parafia w Goleszowie pragnie zaprosić nas na uroczystą ordynację magistra teologii Karola Niedoby, pochodzącego z Goleszowa. Ta uroczystość rozpocznie się o godzinie 14.00 w kościele w Goleszowie. Serdecznie jesteśmy zaproszeni. Do odebrania jest świąteczny numer zwiastuna. Polecamy także jeszcze luteranina. Zachęcam do nabywania kalendarzy, czy to książkowego z dodatkiem z Biblią na co dzień, czy kalendarzy ściennych. Są także płyty z CD z kolendami Serdecznie polecam. Co prawda jest już po Wigilii, ale jeszcze zostało kilka świec. Te świece mogą się palić przecież nie tylko wieczo wigilijny, a kupując te świece pomagamy dzieciom. Także zachęcam, aby jeszcze te kilka świec, które zostało nabyć. W ten sposób dołączymy się do tej akcji. A uczestnikom czasu chciałbym przekazać informację, że po dzisiejszym nabożeństwie prosimy o pozostanie. Tradycyjnie chcemy yy, zdjęcie sobie na pamiątkę zrobić, także Uczestników po nabożeństwie proszę o pozostanie. To tyle, jeżeli chodzi o nasze ogłoszenia. Chciejmy zatem nasze nabożeństwo rozpocząć od pierwszej wyznaczonej piśni. Narodziło się nam, Alleluja jest nam rady. Alleluja Cudowny doradca, Bóg mocny, Alleluja czy panu pieśniową. alleluja Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zastępów, Boże ukryty i objawiony, niech będzie imię Twoje błogosławione, gdyż przez narodzenie Jezusa Chrystusa objawiona została tajemnica Twojej boskości. Spraw, abyśmy patrząc na Syna Twojego zawsze widzieli oblicze Twoje pełne łaski i chwały. Chwalili Cię i wielbili przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan niech będzie z Wami. Słuchajmy wieści Izajasza z jedenastego rozdziału od w pierwszych dziewięciu wierszach, gdzie czytamy I wyrośnie różdżka z pnia sajego a pęd z jego korzeni wyda owoc I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana I nie według widzenia swoich oczu będzie sądził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 a Lampart będzie leżał obok koźlęcia, Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, A mały chłopiec je poprowadzi. Krowa się będzie pasła z niezwiedzicą, Ich młode będą leżeć razem, A lew będzie się karmił słomą jak wół. Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmij, A do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić. Na całej mojej świętej górze bo ziemia będzie pełna poznania Pana. Oto słowo Boga żywego. W sposób historyczny, a w sposób teologiczny czytam z Ewangelii według Jana z pierwszego rozdziału w wybranych wierszach. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.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 Panie Jezu. o Tobie, Jezu A w odpowiedzi na to święte Boże Słowo wyznajmy wiarę naszą w Trójjedynego Boga. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego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 Każdy aby oglądał Jezusowi Chrystusowi, Chrystusowi, który się dzieciąkiem stał. Ten, co był przed wieki Bogiem, dzieckiem rodzi się ubogim, a bezpaty lud. Ten co był przed wiekiem. że się dziś narodził On, że posłany i nadany Ten, co w niebie ma swój tron, Jego wszyscy powitają. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Moi drodzy, chcemy dziś zastanowić się nad słowem wyjętym z listu do hebrajczyków, gdzie na samym wstępie, w pierwszych trzech wierszach jest napisane Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna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 abyś serce nasze otworzył pod zasiew twej świętej prawdy. Amen. Moi drodzy na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za możliwość wystąpienia tutaj przed wami, bo jakkolwiek dziwnie to brzmi, że Mirek Czysz pochodzi z Katowic, znaczy jest z Katowic, to zawsze dla katowickiego księdza jest miłe wrócić do, do swoich i wśród swoich zwiastować Boże Słowo. A przy okazji przepraszam swoje parafianki z Katowic, które wyrwały się na czas świąteczny, żeby innych księży posłuchać, a tu zaś ich ksiądz yy, jest i muszą go posłuchać. <śmiech> Moi drodzy, Boże Narodzenie to dwa słowa, które od yy, jakiegoś czasu zaprzątają naszą świadomość. Sprzątanie, prezenty, być może chwilowy, adwentowy y, czas zastanowienia i na koniec świąteczny maraton nabożeństw. Dziś już jesteśmy poza połową. Może ktoś jest po raz trzeci w te święta w Kościele. Takiej osobie należałoby pogratulować, bo to jakby trzecia górska premia w tym maratonie, na której ponownie można posilić się życiodajnym Słowem Bożym. Ale co nam to wszystko ma przynieść? Ten świąteczny nastrój, ta zwiększona ilość nabożeństw. Bracie, siostro, czy jutro wieczorem, kiedy siądziesz, nie powiesz sobie czasem w duchu święta, święta i po świętach? Nic mi nie dały oprócz kilku gramów albo kilogramów więcej? Gdy myślę o świętach Bożego Narodzenia, to odnoszę wrażenie, że jest to chyba najbardziej paradoksalny okres w całym kalendarzu człowieka. Okres największych sprzeczności. Co wchodzi w, ten, w tę mieszaninę paradoksów? Otóż, między innymi wysyłamy sobie życzenia, mniej albo bardziej oryginalne, które generalnie mają pozytywny wydźwięk, a z powrotem możemy otrzymać takie, które być może zwalą z nóg. Ja od jednej osoby takie otrzymałem. Dziękuję za życzenia, ale ja tych świąt nienawidzę. Życzę Ci, żebyś zawsze je lubił i wierzył w te cuda i to wszystko. Drugi paradoks to taki, że w domach, nawet w tych niechrześcijańskich, pojawia się choinka, która w polskich warunkach kojarzy się jednoznacznie z życiem, jakie rodzi się w Betlejem. Więc jest to sprzeczność że niewierzący też choinkę stawiają. Dalej, w kościołach w ciągu tych kilku dni przynajmniej raz pojawią się twarze, które w przeciągu roku trudno tu zauważyć. I to wcale nie z tego powodu, że nie są w stanie na nabożeństwo dotrzeć. Idąc dalej, w święta także w domach zmienia się diametralnie atmosfera. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy, czasem wśród rodzeństwa, i skłóceni ze sobą ludzie, czasem małżonkowie, próbują stworzyć harmonię i spokój, co nie zawsze wychodzi. I drodzy, w tym roku nawet przyroda wpisuje się w tę w przestrzeń paradoksów, bo przecież w ciągu jednego tygodnia przeżywaliśmy anomalie wynoszące co najmniej 25 stopni, od minus, 10, od minus 15 do plus 10, a było nawet więcej. I drodzy, spośród tych wszystkich nakreślonych i niewymienionych jeszcze paradoksów największe znaczenie ma ten, który ogniskuje się wokół jednego słowa, krótkiego polskiego słowa, dar. Otóż składamy sobie w tym czasie wszyscy dary, przeznaczając na nie spore sumy pieniędzy. Dalecy jesteśmy tutaj od skrupulatnego przeliczania i kalkulacji, gdy chcemy Dać coś naszym najbliższym, tym, których kochamy. Obdarowywać i być obdarowywanym to niejako wyznaczniki, które na stałe wpisują się w nasze życie. I drodzy, w ten horyzont wpisuje się także biblijne przesłanie. Bo Bóg nie pytał, czy się mu opłaca, czy nie. Zdobył się na najwyższy wyraz poświęcenia i miłosierdzia. Gdy w swoim synu złożył dar dla całej ludzkości, zniżając się do grzesznego człowieka wielokrotnie i wieloma sposobami do tej pory przemawiał Bóg do ojców przez proroków, a ostatnio u do ateizmu, podobno trzeba dojrzeć. Ale drodzy, my tutaj mamy się na, tym trzec na, na tej trzeciej górskiej premii upewniać, że w Piśmie Świętym mocno akcentuje się to przesłanie, że Pan Bóg nie podarował sobie obdarowania nas. Dlaczego? I tu potrzebna jest kolejna gra słów. Przeczytajmy słowo dar od tyłu. Wyjdzie nam rad. W słowniku wyczytałem, że może ono oznaczać promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 88, które, jak wiemy, odkryła nasza polska nobliska Maria Kiri Skłodowska. Choć służy w leczeniu nowotworów, to jednak jego działanie jest zawsze dla organizmu bolesne i niszczące. Ale, drodzy, drugie znaczenie słowa rad, mimo tego, że zostało wyparte już z naszej codzienności, to w staropolskim języku miało ono piękne znaczenie. I, i nawet w gwarze się zachowało, w wiślańskiej też. Mówimy mucierot. To znaczy szanuję Cię, lubię Cię, zależy mi na Tobie. A gdybyśmy to z czeskiego przetłumaczyli, to tam to jest jeszcze piękniejsze – jeżeli chłopak mówi swojej dziewczynie, mam Cię rad, to znaczy, że Cię kocham. Kocham Cię. Streszczając więc naszą grę słów w jednym zdaniu. Bóg nie podarował sobie obdarowania nas swoim drogocennym darem, ponieważ ma nas rad. To znaczy kocha nas. I z tej miłości właśnie posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął na wieki, ale miał wieczne życie. Kim więc jest ten Jezus z Betlejem? Skąd mam być pewny, że to akurat dzięki Niemu zyskuję na podstawie wiary, zbawienie i życie wieczne? Drodzy, Słowo Boże nas o tym przekonuje. Słowo, o które tak mocno walczył nasz reformator – Słowo, które ma być podstawą życia chrześcijanina, a Ewangelika w szczególności. Jak jest w Twoim życiu z tym Słowem? Czy przypadkiem nasi bracia i siostry z Kościoła Większościowego nie wyprzedzają nas, gdy idzie o czytanie i życie według tego Słowa? W tym Słowie czytaliśmy i przytoczę to jeszcze raz z listu do Hebrajczyków o Chrystusie, że Bóg ustanowił go dziedzicem wszech rzeczy. Przez niego także wszechświat stworzył. On jest odblaskiem chwały i odbiciem Bożej istoty. On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Oto jest bardzo precyzyjny i skrupulatny opis Syna Bożego, który zbawił świat. I drodzy, to dzieło zbawienia, tego musimy być świadomi, nie dokonało się w Betlejem. Tam tylko nastąpiła inauguracja. Herod, co prawda, chciał właśnie tam wszystko zakończyć, ale Bóg nie mógł go tego dopuścić, ponieważ wydarzenie cichej betlejemskiej nocy Musiało mieć swoją kontynuację w wielkiej nocy zmartwychwstania, a swój finał w pięknym dniu powtórnego przyjścia Boga w chwale. Oto są uniwersalne i ponadczasowe konsekwencje historii betlejemskiego narodzenia. I drodzy, w sensie ogólnym bardzo pięknie to brzmi. Cały świat pojednany z Bogiem. Chrystus zapłacił za grzech wszystkich Ludzi. I to jest prawda. I wielu ludzi się na nią powołuje i się nią trochę uspokaja, bo przecież wszystko już zostało załatwione. Ale pozostaje jeszcze ten trzyliterowy wyraz, ale. Żółbek, dar, żółbek, krzyż i pusty grób muszą znaleźć swoje stałe miejsce w życiu każdego pojedynczego człowieka. W moim i Twoim życiu. To znaczy, że ja sam muszę skonfrontować się z tą wieścią o Bożym ratunku dla mnie. I drodzy, tu napotykamy na poważny problem. Choć tak wielu słucha Bożego Słowa w różnych sytuacjach i przy różnych okazjach, to niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że wywołuje ono Efekt walenia grochem o ścianę, a zatem żaden efekt. Może czasem na krótko poruszy nasze serce, ale w dłuższej perspektywie czasu, może już po Nowym Roku, rezultat jest mizerny. Można by zatem snuć przypuszczenie, że ktoś umyślnie wykrada historię, dalszą część betlejemskiej historii z naszego serca. Jezus jako małe, bezbronne dziecię tak, bo na Zozieraczki, czyli z Nowiecką chętnie przychodzimy. Ale Jezus jako nauczyciel, jako zbawiciel, jako Pan świata, a przede wszystkim mój Pan, który wymaga ode mnie innego życia, nie. Ktoś daje zlecenie. Jestem na 100% pewien, że nie pochodzi on ze Szwecji, Ktoś obiecuje grubą kasę złodziejom tak, jak miało to miejsce w przypadku napisu nad obozem koncentracyjnym. Ktoś zażądał od swoich współpracowników, by wykradli z ludzkich serc dalszą część historii bożonarodzeniowej dotyczącej konieczności zmian w życiu każdego pojedynczego człowieka. I zobaczcie, jak niezwykły sukces odnosi zleceniodawca i jak jest przebiegły. Otóż o Oświęcimiu donoszą krajowe i ogólnopolskie media. To był w ostatnich dniach, przyznajmy, news numer jeden. Natomiast o kradzieży Chrystusa i o oziem ludzkiego serca media milczą. W sprawie tablicy z nadbramy osiągnięto sukces. W sprawie ograbienia naszego serca również. Bo wszystkich, którzy pozwalają sobie wyrwać Chrystusa, agenci, zleceniodawcy kuszą niezwykłą ofertą. Obiecują im mianowicie życie wieczne w Królestwie Wiecznej Zimy, ciemności i zła. I to jest kolejny paradoks tych świąt, że ludzie wolą podarować sobie życie z Chrystusem a zatem zrezygnować z Chrystusa, ponieważ twierdzą, że to życie jest mało atrakcyjne, a może zbyt wymagające. Wolą iść na łatwiznę, obojętność i byle jakość. A jak jest z tobą, bracie, siostro? Jaki będzie rezultat tych świąt w twoim życiu? Nie wiem, co odpowiesz, ale wiem na koniec na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, Bóg nikogo innego już nie pośle, by dokonał pojednania. Zbawiciel przyszedł raz po wszystkie razy. Wykonał plan Ojca, a teraz przygotowuje miejsce dla wierzących. Czy swoim życiem świadczysz, że wierzysz? I po drugie, Chrystus do końca świata nie zrezygnuje z prób, Obdarowania nas sobą, by kruszyć serce grzesznika i zrobić w nim miejsce dla siebie. Podobnie jak promień słoneczny nie może istnieć bez słońca i dawać ciepła, tak też człowiek nie może żyć bez Zbawiciela i dawać ciepła od siebie. Jezus o tym wie, ale ludzie nie wszyscy o tym wiedzą i nie wszyscy chcą się z tą myślą pogodzić. Dlatego Syn Boży nie zaprzestanie pukania do naszych serc, ponieważ chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A tą prawdą jest głęboka i osobista relacja z Chrystusem, a także szczera więź z moimi bliźnimi, spośród których domownicy są na pierwszym miejscu. Tak właśnie przedstawia się najpełniejsza konsekwencja tych świąt, świąt pełnych paradoksów. I pozwólcie, że zakończę słowami, które niedawno otrzymałem od swojego znajomego. Niech będą dla nas wszystkich życzeniami, a także inspiracją do namysłu nad swoją duchową kondycją. Gdybyśmy potrzebowali najbardziej wiedzy, Pan Bóg posłałby nam sławnego profesora. Gdybyśmy najbardziej potrzebowali technologii, Pan Bóg posłałby nam naukowca. Gdybyśmy najbardziej potrzebowali pieniędzy, Pan Bóg posłałby nam ekonomistę. Gdybyśmy najbardziej potrzebowali rozrywki i zabaw, Pan Bóg posłałby nam klauna. Ale my Najbardziej potrzebujemy przebaczenia. Przebaczenia grzechów. Dlatego Pan Bóg posłał nam Zbawiciela. I tego Zbawiciela wam życzę. Nie tylko na święta, ale na każdy dzień. I sobie również. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen. przyciąga nasz wzrok. Ja kocham Cię, Jezu, i proszę Cię, Znieśmy swoje serca i modlmy się. Panie Boże, Ojcze Łaskawy, przez narodzenie Jezusa Chrystusa i poprzez Słowo Twoje objawiłeś nam tajemnicę swojej boskiej istoty. Nikt nie widział Ciebie, tylko Syn Twój jednorodzony. On jest odbiciem Twojego oblicza, kto Jego widzi, widzi Ciebie. Kto Jego słucha, słyszy Ciebie. To niepojęte, że w Jezusie narodzonym w Betlejem jest tyle chwały i bogactwa łaski. Sprawa własne swojej, abyśmy przez Ducha Świętego uwierzyli, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem z Ciebie narodzonym w wieczności. I prawdziwym człowiekiem narodzonym z Marii Panny. I abyśmy oddawali Mu boską cześć i chwałę. W Nim widzieli Twoje serce ojcowskie, pełne miłości i łaski. Boże, wielbimy Cię za zbawienie darowane nam w Chrystusie Panu i za możliwość stania się w Duchu Świętym dziećmi Twoimi. Ochraniaj nas od złego. Światom Ewangelii rozpraszaj mroki naszych serc. Uwolnij od lęku o jutro. napełnij pokojem. Rozbudź nadzieję, abyśmy z radością służyli Tobie i głosili chwałę imienia Twojego. Boże Wszechmogący, daj poznanie zbawiennej łaski swojej wszystkim narodom i ludziom. Wypełnij Coś rozpoczął przez narodzenie Jezusa Chrystusa oraz udziel nam po życiu doczesnym błogości oglądania oblicza Twojego. Wysłuchaj nas przez jedynego Pana i pośrednika naszego Jezusa Chrystusa, kiedy tak wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,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 Pana, albo wiem jest dobry aleluja Panu wierna wieki i wośeradziego aleluja Pan jest mocą i pieśnią moją aleluja Chrystus wczoraj i dziś aleluja tenże i na wieki aleluja niech ci błogosławi pan i niechaj cię strzeże niech rozjaśni pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości w będzie niech obróci pan twarz swoją ku tobie i niechaj ci da swój święty pokój